Tam, tam, tam był odpady miłości, ale dała ro, rodeo. Słyszysz to? Słyszę przesuwanie herbat, herbat po Czyli... przestrzeni. Aktywność przemysłowa. Przemysława. Przemysława. Przemysława, w. Przemysława W. Salety. Przemysława W. Salety. Toaleta. Toaleta w saleta. Dzień dobry. Przemysław saletra. Wybuchowy, wybuchowy nawóz polskiego sportu. sportu. I tym optymistycznym Odpad. akcentem, kochani nasi słuchacze, rozpoczynamy kolejną wspaniałą audycję. Sobotaż. Mówią do Was. Paweł Piechowicz oraz Mateusz Kraszewski siedzimy sobie w sobotę w kawiarni pijąc mleko matki Polki. ty Można tak powiedzieć, ale my już zaczęliśmy audycję, tak? Oficjalnie. Tak, zaczęliśmy audycję oficjalnie, przesunię... bo to, co powiedzieliśmy na początku było dosyć zabawne i no dlatego chciałbym to... Słuchaj powiedzieć. Zgłębić. Tak? A już nie Zgłębić. pamiętam, co to było, więc nie, nie jestem nie. w stanie tego powtórzyć. Sportowcy polscy, wybory Sportowca Roku. Tak, tak? Bo wy, wy, tak wy, wyroby. Wyroby Sportowca Roku. Czyli jak, jakie mają pozasportowe działalności zarejestrowane w rejestrze nasi polscy sportowcy? Adam Małysz, który niedawno zmienił dyscyplinę swoją sportową, już nie fruwa, Teraz pełza. On już, on już zmienił, zmienił trzy razy w tym roku dyscyplinę sportową. Pełza w piaskach pustyni. biatlon, mhm. triatlon oraz kwadryga. Quadryplon. Kwadry, kwadryplon, czyli jak potworzyć plony dzisiaj w, w, w, w, w, w tym w tegorocznym sezonie zbiorczym, mhm. rolniczym. No Adam Małysz znalazł przepis na po pierwsze super przężyto. To jest przędżytok, które będzie rosło nawet na pustyni. Aha. On, y, przemierzając trasę do Dakaru przez piaski y, Sahary, jednocześnie prowadził swój zasiew. Jechał y, kombajnem przerobionym na... <gryw> kombajn pustynny. <gryw> przerobionym na samochód typu wyścigowego. Nikt nie zauważył, bo on był dosyć subtelnie przerobiony, ten kombajn. Natomiast kombajnem oczywiście nie można zasiać tak dobrze, jak można zebrać piasek pustynny, więc Adam Małysz oprócz przenżyta, które daje afrykańskim nacjom, wyzwolonym niedawno spod kurateli reżimowej, on równocześnie zbiera piasek, który transportuje sekretnie kontenerami swoimi małymi, które chowa w... Pachwinie. Do Wisły. Od, y, transportuje go do Polski, gdzie sprzedaje go jako piasek wiślany z tysiąckrotnym przebiciem. No i w ten sposób utrzymuje żonę i dziecko. Mhm. Żeby bardzo dużo jedli. Utrzymuje ich na wysokim poziomie. Utrzymuje ich na wysokim poziomie. Wiatr, wiatr pod narty. 1,8 metra na sekundę. Przygotowują się do tak zwanego telemarku. Mhm. Telemarek to jest taka sytuacja, kiedy Marek Niedźwiecki pojawia się w, w telewizorze. Rzadkie, rzadkie. I to jest... Mhm. Właśnie tak. tak. Kolejny sportowiec. Um... Robert Kubicza. Kubica. Czy on już wyzdrowiał? Nie słyszałem eee... o nim dawno. czy Przyszczepili mu trzy dodatkowe kończyny. Dzięki czemu będzie mógł szybciej biegać, jak mu się samochód zepsuje. Robert Kubica myślę, że wyrasta na kmicica, tak, kmicica polskiego sportu. ponieważ On jest takim bohaterem tragicznym. On jest bohaterem szybkim i czasem zdarza mu się zwolnić z pracy, żeby wziąć udział w wyścigu. I w takiej sytuacji Robert Kubica musi odkupić swoje winy wobec wszystkich jego fanów. Kniaziów. I zamiast się rozbijać po okolicznych barach, zmienia nazwisko na Babinicz mm. i broni Częstochowy przed Jasną Górą. Tak, robi to raz w roku. Co tu, się, roku? Miedzica, co tu się dzieje? Co tu się Zastanawiam dzieje? Zastanawiam się, czy tak naprawdę to, co przed chwilą słyszeliśmy, to było przesunięcie krzesła czy przesunięcie w czasie, czy po prostu yy, fragment tego utworu muzycznego a może to się po z to coś, co generuje się w mózgu pomiędzy uszami podczas nagrywania audycji Drodzy Państwo, chcieliśmy przede wszystkim powiedzieć Wam coś takiego bo już o polskich sportowcach niewiele musimy mówić bo w sumie nie, nie, nie ma więcej polskich sportowców, prawda? Nie, jest ich coraz mniej. Agnieszka Radwańska, ale ona chwilowo jest w nakryta czarną sukmaną i. jest na biega zakupach o, teraz. Na zakupach ideologicznych na krakowskim przedmieściu szuka odpowiedniej, odpowiedniej wielkości krzyża i pochodni. Natomiast ogólnie można dojść do konstatacji, iż wycinanie dwuznaczności zrozumienia świata prowadzi do wygenerowania społeczeństwa, które reaguje tylko i wyłącznie na proste komendy. Natomiast wycinanie dwuznaczności z naszej audycji po tym jak jest nagrana skraca ją o mniej więcej 25%. Audycja skrócona o 25% jest cały czas przyswajalna, natomiast społeczeństwa zredukowane do wykonawców prostych czynności i odpowiadające na proste bodźce są bardzo efektywne jeżeli chodzi na przykład o budowanie piramid przekopywanie rzeki do innego koryta w świli oraz hodowle fanatyzmów dokładnie i tutaj bardzo zgrabnie przechodzimy do kolejnego tematu naszej audycji którym jest jakie są nowe metody prania mózgu to może najpierw y, szybki flashback, czyli jakie są stare metody prania mózgu Jaki znane od no tak, no, tysiącleci. Od tysiącleci. No, no jak już stanie. mówiliśmy o piramidach, to wiadomo, Egipcjanie wyciągali sobie mózg przez nos, żeby go <śmiech> przeprać od czasu do czasu. Tak, na tarze. Mhm. W tej, w, w Bali pełnej e, mydlin, pe, pełnej Nilu, pełnej mydlin e, ideologicznych. Tak, wyprany mózg, potem przez ten nos trzeba było wepchać e, u, używając specjalnych bambusowych szczypców. I Dlatego człowiek... właśnie na terenie Polski nie był to sposób praktykowany, nie, bo za mało nie... u nas było bambusu. Za, bu... za mało bambusu. A... Jeszcze Adam już nie sprowadzał tego, tej rośliny zacnej na ziemię polską. Za mało bambusu, a za dużo mózgu do prania. No to w takim razie na ziemiach polskich, które zamieszkiwały ludy typu perioikowie i wczesne odmiany barbarzyńców inne metody. No, metoda pralka frania. Bardzo popularna do prania mózgu w temperaturze 45 stopni. Opatentowana przez Piasta Kołodzienia, który, który, <grym> który po godzinach oczywiście po, po to, w, y, kiedy wynajdywał koła, wynajdywał różne, również inne zastosowania kół. Tak na przykład właśnie powstała pralka frania, którą nazwał na cześć swojej macochy. <grym> I tutaj ciekawa taka dygresja. Piastko łodziej miał siedem macoch. Tak naprawdę nie wiedział, nie wiedział, która z nich jest jego macochą biologiczną, ale wszystkie były matkami polkami mhm. z krwi i kości. Tak, Frania, maszyna do mózgu prania. To było takie hasło reklamowe na kamiennych tablicach wyryte. No dobrze. Jakie w takim razie metody prania mózgu dzisiaj są skuteczne? No bardzo, bardzo znacznie zaawansowane technologicznie. I teraz tak, no jest taka metoda domorosła. Czyli jak sobie samemu wyprać mózg w domu, kiedy mamy zbyt dużo niechcianych myśli. Bardzo proste. To znaczy takie niechciane myśli w Sobie Sobada. Kupujemy sobie iPada albo inną tabletkę tak. i mówimy do niego myśli, których nie chcemy. Tak? potem nie takiego... zapisujemy, zrzucamy sobie po prostu zawartość umysłu? Zrzucamy sobie zawartość umysłu, ale filtrując je yy, tak, żeby zostały tylko te myśli takie proste, nieskomplikowane, które ułatwią nam życie codzienne, ułatwią nam chodzenie do pracy, ułatwią nam wracanie z pracy oraz ułatwią nam wykonywanie prac domowych. Te wszystkie takie złe, niepożądane myśli. Do bardziej tego, skomplikowane. Bardziej skomplikowane. Do tego iPada sobie wrzucamy e, i potem e, ten iPad wkładamy do pralki. To zupełnie, ale tak, żeby e, cały czas e, w tym okienku pralki widać było ekranik tego iPada. E, I generalnie te myśli. Patrzymy sobie na ten wirujący e, 1200 obrotów na minutę wirującą esencję naszych przeżyć. Tak, ten wirujący seks naszych przeżyć. I te przeżycia nam się kotłują w głowie do tego stopnia, że są zupełnie zaplątane i woli znikają. Wyciągamy je potem z uszu sznureczkiem sobie. Mimo, że są w pralce. Trochę boli, ale, ale warto. Ale warto. Dla spokoju, sumienia. Inny sposób, który też zakłada zastosowanie nowoczesnego tabletu, to przekazanie urządzeniu elektronicznemu wszystkich właśnie dwuznaczności, jakich doświadczamy przechodząc przez życie. Ale to wtedy potrzebujemy dwa urządzenia elektryczne. Nie wystarczy. Dwuznaczności. Jedną, jedną znaczność w jeden, drugą znaczność w dwa, Prostały, I, ją potem, i potem randomizujemy. Tak, możemy funkcję randomize temu dać, natomiast najnowsze aplikacje rozkładają to na czynniki pierwsze, wszystkie te nasze myśli i spostrzeżenia okraszają ładnym kolorem i wyświetlają nam na ekranie tak, takie rozumienie świata, które ułatwi nam oddawanie moczu i ślinienie się na dźwięk dzwonka. Eee. Czym różni się pies Pawłowa od psa Baskervilu? Zapytał Sherlock Holmes Oczywiście chodzi o Cerbera Dwie głowy, siedem głów Hydra Myc. Drodzy kochani słuchacze ten piękny poranek cóż lepszego można robić niż mówić do mikrofonu, żeby sprawiać wam ból i sobie też po trochu, troszeczkę trochę, hmm. trochę bólu nie zaszkodzi przed praniem mózgu. Ja teraz chciałem powiedzieć taką jedną rzecz. Kawiarnia, w której siedzimy, a nie ma co ukrywać, zwie się ona kafe Oto, dzisiaj właśnie ma swoje czwarte urodziny, czego dowiedzieliśmy się z karteczki niezgrabnie nagryzdanej, leżącej na barze. Więc myślę, że z tej okazji możemy jakieś 15 sekund przeznaczyć na posłuchanie muzyki, która tutaj w tle nam okrasza poranek. Bardzo dobrze. Już? Starczy? Starczy. Ej, więc e, Taka kawiarnia ma 4 lata, chodzi już samodzielnie, nie potrzebuje wózka, e, nie nosi już pieluch i zaczyna go wożyć. Nie, nie, już, już, już mówi takie, takie słowa jak papa, -pa". defibrylator. <laughs> defibrylator, Uganda <laughs> o, oraz harmonika ustna. Po polsku, zupełnie po polsku. Mhm. Cóż jeszcze robi ta kawiarnia w wieku 4 lat? No. Uczy się powoli literki stawiać. Stąd ta nagryzdana karteczka. Już zna literkę u oraz ci i potrafi skomponować słowo ćwikła. Potrafi również tą ćwikłę potem sprzedać jako nowy lunch dla hipsterów. Tak, tak którzy potem ją jedzą i siusiają na czerwono. Po około 6 godzinach, czyli wieczorem. Czyli to jest wieczorem. Jest jednym z największych lansów, jeżeli chodzi o współczesne środowisko hipsterskie. Oczywiście. Potem przychodzą do szpitala i tam mają swoją własną hipsterską imprezę na sali. Salowa potem po nich zmywa, e, czyści wymiociny i wszyscy są szczęśliwi. A Jason Pollock, który sfotografował wcześniej te wymiociny, sprzedaje swą sztukę w milionowych e, aukcjach. Jason Donovan, Pollock. Dobrze, dobrze. E, Polak. Co tam u, u, u wielce znanych współczesnych artystów? Damian Hearst wystawia e, znowu język. Język. język, czyli pokazuje język wszystkim artystom, którzy nie zarabiają milionów tak jak on. E, Czyli kolejne 50 ton zwierząt martwych, aczkolwiek całkiem nieźle zakonserwowanych, pokazuje w różnych sytuacjach. Tak, co na polskim powórku? Wilhelm Sassnal w swojej ogromnej willi w Tarnowie nowe, wielkie dzieła. Sprzedaje się w tej chwili za 700 miliardów talarów historycznych. On przyjmuje zapłaty za swoje dzieła tylko w XIV-wiecznej walucie. Muszą to być oryginalne monety. Troszeczkę zakrzywione, ale, ale muszą być wyczyszczone w kwasie, Oczywiście, fosforowym. ponieważ on, każdą monetę, którą przyjmuje sprawdza na tzw. metodą na zomb, Więc wiadomo, musi być ona czysta. Mm -hmm. Chociaż dar darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Tak, także nie można zaglądać na przykład w zęby Wilhelma Sasnala, jeżeli dostaniemy od swojej ciotki na pierwszą komunię jeden z nowych obrazów. Obejmy. Jerzy Mazol wydał nową płytę, słyszałeś? Jerzy Mazol wydał nową płytę. Płyta traktuje dla odmiany o Bogu. Tak, bardzo, bardzo ją polecamy wam. Kochani nasi słuchacze, nie słuchaliśmy jej jeszcze. Ale co to teraz, kącik muzyczny się zrobił? To jest, słuchaj, kącik, nie, bo, bo siedzimy tak trochę na... No, okrągłym stole. Przy okrągłym stole. Przychodzą do nas rycerze, my ich przepytujemy. Nie, no to jest, przychodzą nie, to jest, do nas, słuchaj, przychodzą przez... do nas yy, przedstawiciele, przedstawiciele Solidarności oraz strony PZP Roskiej. I przy tym okrągłym stole my tutaj jakby moderujemy te debaty, mm -hmm. e, ponieważ przepisujemy historię. Przepisujemy historię Z zeszytu w karkę w zeszyt w Linie, tylko taki jest dopuszczalny. Tak, i Ojej. robimy to 20 razy przepisać, <śmiech> przepisać historię, ponieważ taką mamy karę. Mm -hmm. no A i... jak to nie poskutkuje, to wtedy będziemy w, w wtedy koncie będzie chłosta. Nie, to wtedy będziemy w kącie stać mm -hmm. tyłem do klasy e, robotniczej. <śmiech> Dużo, dużo myśli w dzisiejszej audycji, przekazywanych równolegle, a to dlatego, że no, przez ostatnie tygodnie przyzwyczailiśmy Was do jakby, takiego spokojnego przekazu w punktach. Bardzo Stąd dzisiaj przekaz co nieco niespokojny. Mniej spokojny, ponieważ trwał Wielki Post, jak wiadomo, a nasze audycje starają się trzymać fason oraz być publikowany zgodnie z rokiem liturgicznym. Mhm. Więc w czasie Wielkiego Postu musieliśmy wam przekazywać te informacje takie wyciszone i spokojne. No ale teraz już Wielkanoc się skończyła. zaraz I teraz już jest post, wybór, post. Teraz Kają. jest post, post. I tego możemy puścić wodze wyobraźni. Czyli tak zwane lejce. <laughs> Lajce, naszym naszą, naszą tutaj yy, dyliżancem sobie krążymy po świecie myśli naszych. Bo gdzie mamy krążyć? Bo gdzie indziej mamy krążyć? Gdzie indziej nam się krążyć nie chce. Dobrze, więc tak. Historia, najnowsza historia Polski. To jest taka, że w Polsce niektóre osoby zaczęły prowadzić głodówkę w sprawie nauczania lekcji historii. Słyszałeś o tym? Nie. Taka jest sytuacja. Ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zmienić troszeczkę tryb, tryb nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. Chodzi ci o ten tryb w, koły, w, w kole zębatym historii. Tak, Bo historia kołem się toczy. Czyli chcieli troszeczkę piachu wsypać w te tryby historii. <grym> I teraz <grym> a ja, historia a skąd, kołem się łamie. A skąd ten piach? <grym> oczywiście wiadomo. Sprzedany <grym> przez Adama Małysia. Po prostu ministerstwo doszło do wniosku, że nauczanie przedmiotu w trybie od Australopiteka do Bolesława Chrobrego, a potem już nic, bo skończył się rok szkolny, troszeczkę mija się z celem ponieważ młodzi ludzie, wkraczając w dorosłość, nie bardzo będą wiedzieli na przykład jak kupić chleb w sklepie spożywczym i jakie implikacje historyczne będzie miał ten ich wyczyn. Dlatego ministerstwo również znaniło... nie będą wiedzieli, skąd ten chleb się wziął oczywiście. Mhm. Od lat... I nie będą wiedzieli, dlaczego piastko kołodziej wynalazł z koło w takim właśnie kształcie. Tak. Nie będą również wiedzieli, skąd pochodzi ich najnowszy smartfon i dlaczego Korea Południowa produkuje trochę więcej smartfonów niż Korea Północna, no to wszystko są implikacje wydarzeń dwudziestowiecznych, o których współczesna młodzież nie ma pojęcia. I dlatego ministerstwo postanowiło wprowadzić nowy program, na co zaprotestowały tak zwane środowiska prawicowe. Środowiska prawicowe mają to do siebie, że zwykle dosyć dużo jedzą. Więc one w ramach swojego protestu postanowiły mniej jeść i przebywać w czasie mniejszej ilości jedzenia, czyli tak zwanego ich mentalnego Wielkiego Postu w salach lekcyjnych. Jak również obkleili się... Nie jedząc? Tak, Przecież nie no, można jeść na lekcji, tak czy inaczej. No widzisz, ale to są ich takie lekcje, których oni niewiele się e, uczą. Oni chcą nauczyć trochę społeczeństwom. Oni e, zaczęli protestować, e, ponieważ stwierdzili, że nowa historia Polski będzie przekazywana mniej narodowo-wyzwoleńczo, a bardziej e, liberalnie, e, liberalnie tak? międzynarodowo. Hmm. No i chyba cały czas tam no. siedzą Przyjmują tylko soki Nawet w sobotę? Trawienne Nie, nie, w sobotę oczywiście ja id idę id id na polowanie <głosy> I brutalnie mordują zwierzęta Borsuki, klacze oraz łanie. <głosy> łanie Czyli podstawowe zwierzęta występujące w polskich miastach Oczywiście psy Pawłowa oraz psy Baskerwilów w polskich miastach już nie występują Wszystkie biegają teraz po Moskwie gdzie mają więcej bezdomnych Nie. dzieci do upolowania <laughs> i zjedzenia i e, dlatego mają większe szanse przeżycia i większe zęby. Mhm. Y, szacuje się, że łatwiej około... się je dziecko, jeżeli się ma ślinę. Oczywiście, a dzwonki w Moskwie <laughs> są na każdym kroku. Chodzi o te dzwony cerkiewne. Nie, bo chodzi o to, że każde dziecko ma do szyi przywiązany dzwoneczek. <laughs> Te, te, takie dzwoneczki dziecięce. Aczkolwiek te dzieci też mają już na tyle przeprane mózgi, że też się ślinią, kiedy słyszą swoje dzwoneczki. Tak, tak. Akolwiek ta ilość dzieci I Ilość śliny. To są dzieci Pawłowa. Pawłów tak? po prostu po, u schyłku swojego życia zaczął się y, niekontrolowanie rozmnażać <głos> przez połączkowanie. Tak. A żeby, y, żeby wiedzieć, które dzieci są jego, to właśnie wszystkim przywiązywał dzwoneczki. Dzwoneczki. No I każdemu i... dziecku przypisał psa albo odwrotnie w swoim testamencie. W swoim testamencie oczywiście. Również przypisanym 30 razy w zeszycie. nie. Za karę. za karę, o, Cara. I teraz tak, dzieci słysząc swoje małe dzwoneczki śmieją się tak, że mogą wygenerować wystarczającą ilość enzymu na strawienie śniadania. Natomiast jeżeli chcą strawić większą sytuację, na przykład strawić sytuację polityczną w Rosji putinowskiej, wtedy już muszą usłyszeć dźwięk dzwonów cerkiewnych. Które, albo z Kremla. Albo z Kremla, tak, z wieży kremlowskiej. Mhm. Te dzwony potrafią wygenerować u dziecka hektolitry śliny. Oni potem mogą wiesz, pluć po prostu na, na, sytuację. na sytuację. Opluwać e, elitę polityczną, e, czyli tak zwaną oligarchię. Oligarchię. E, cóż tam u Romana Abramowicza? Słyszałem, że kupił sobie następne 40 jachtów, 7 tak. klubów piłkarskich, 42 kraje, e, państwa, ponieważ musi gdzieś te jachty cumować, mhm. więc kupił sobie państwa, które mają dostęp do wód. Morskich oraz trzy planety poza Układem Słonecznym też sobie kupił. Tak, Abramowicz kupił m.in. obłok gazowy, który zamierza eksploatować i być potentatem w produkcji gazu na potrzeby oczywiście ludzkości. Myślę, że temat y, produkcji, wydobycia oraz eksploatacji gazu Mamy. w tej audycji już został y, dogłębnie y, przetrawiony. Tak, i wyeksploatowany. To wyeksploatowany mhm. również. No ale oprócz gazu y, Abramowicz też pragnie eksploatować planetoidy, które będzie, w których będzie mógł wydobywać bardzo pożądane na Ziemi substancje typu pył gwiezdny, z, których, z którego można e, budować sny <grym> oraz e, tak, zwaną, tak zwane czyste żeliwo, mhm. z którego można budować e, rynny do zabytków. Mhm. Również mgławice, e, w których e, będzie można zanurzać e, się, e, żeby oczyścić. E, to jest kolejne, on właśnie pracuje nad nową metodą prania mózgu. E. <śmiech> tutaj współpracuje właśnie z, z innymi oligarchami rosyjskimi na metody prania mózgu gwiezdne. Tam jest wysokie bardzo promieniowanie i taki napromieniowany mózg również jest oczyszczony. Cóż jeszcze robi? no po, Poza tym chce w wolnych chwilach uprawiać politykę, więc kupił sobie też 17 hektarów żyznej ziemi na Ukrainie, gdzie będzie tę politykę uprawiał. Polityka jest to nowy rodzaj zboża, który również Adam Małysz próbował rozpowszechnić na piaskach pustyni w świecie arabskim, czyli tak zwanym świecie maghrebu. No ale przyjął się tam, to zboże się przyjęło, ludzie zaczęli sobie wypieki robić, chleby jeść na twarzy wypieki z tego zboża no i doprowadziło to do kilku rewolucji, więc jak wiadomo, uprawianie polityki to broń obosieczna. Um, tak, on do uprawiania tej polityki również sobie kupił yy, yy, kilka dzieci z dzwoneczkami u szyi, żeby, żeby yy, tę ślinę, którą produkują te dzieci, yy, używać do nawożenia gleby na swoich farmach politycznych. <głos> zagospodarować, tak? Tak, tak. Musi być to w, w, duża kwaśność yy, tych płynów, tak, na Nawo, mhm. mhm. e, No bo oczywiście w Rosji e, tylko kwasy chlebowy na przykład kwas. Na przykład zasady nie obowiązują, to jest, nie. tylko kwasy. się głównie kwasy, kwas chlebowy. Mhm. E, jeżeli jesteście zainteresowani wycieczką na wsch na wschodnie rubieże Europy. To musicie być przygotowani na to, że milicja na terenie Rosji putinowskiej poprosi was o tak zwaną łapówkę. No ale to jest tylko taki, taki, taki fakt, który musicie sobie zapisać w notesiku. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? że jeszcze kupił wzorze polardą. Abramowicz. Abrahamowicz. Abraham. Prorok. Mhm. Coś jeszcze chcemy dzisiaj powiedzieć, czy, czy to może już wystarczy? Myślę, że te, tą długą listę tematów, którą tutaj mamy, ona nam spadła na ziemię. Tak no bo się... dzisiaj tak naprawdę to był przegląd nowego sezonu, który rozpoczął się wraz z nowym rokiem liturgicznym. <laughs> Także dzisiaj tylko napomknęliśmy o wielu rzeczach, które będziemy chcieli Wam dogłębnie przedstawić w następnych naszych programach. Jeżeli sobie zanotowaliście chociaż połowę z tych, z tych sytuacji, które, które dzisiaj ledwie poruszyliśmy, to możecie z nich skompilować listę przebojów, którą, która będzie miała zastosowanie przez najbliższy rok. Dlatego... Rokowa taka lista będzie. Przebojów. Tak, tak. tak. Skaldowie. Próba duży. Czerwono i Kochani i słuchacze. Gorąco tutaj się robi od tych dźwięków wszystkich, które się nawarstwiają. Jest znacznie tutaj więcej ludzi niż poprzednio. Mhm. Niż moglibyście sądzić. Niż moglibyście sądzić. Nie jesteśmy tutaj sami. Chociaż z drugiej strony trochę jesteśmy. Ale, Ale trzeba powiedzieć nie osądzajcie nas. Ostatni będą pierwszymi. Ostatni łyk mleka matki. Koniec Osta dzieciństwa. Czas na dorosłość. Koniec Post tej audycji. Postrzyżyny. Już koniec tej audycji. Tak, dziękujemy Wam za uwagę, nie uwagę bądź rozproszenie jaźni. Y I słyszymy się bardzo niedługo już może w troszeczkę bardziej ułożonym trybie, prawda? Dziękujemy wam. Mateusz Kraszewski i Paweł Piechowicz. Do usłyszenia.